Czy mogło być polskie imperium już na początku XI wieku? Czy byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie imperium między wschodem i zachodem? A jego twórca Bolesław Chrobry byłby dla wschodu jak Karol Wielki dla Europy Zachodniej. Adam z Bremy pół wieku po śmierci Bolesława Chrobrego napisał o nim Król Arcychrześcijański. Tego tytułu używali później władcy Francji. Czy dziedzictwo Chrobrego to wolność od imperium, czy raczej wolność przez własne imperium? Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Historia żywa. Bolesław Chrobry uważany jest za najwybitniejszego władcę Polski. To on wprowadził Polskę do xi wiecznej Europy, z którą to Polską Europa musiała się liczyć. Jest jednak autorem pierwszego zamachu majowego, tak jak pan napisał w dziejach polskim. Tuż po śmierci Mieszka I w maju 992 roku nie uhonorował woli ojca, podeptał jego testament, objął władzę siłą. Czy nic nie stało na przeszkodzie, żeby do tak ostrego startu nie doszło? No cóż, ja pół żartem pozwoliłem sobie użyć tego określenia zamach majowy w odniesieniu do wydarzeń z roku 1992. Jedyne podobieństwo, jakie tutaj można wskazać, polega na złamaniu pewnego porządku prawnego i przejęciu pełni władzy przez człowieka niezwykle ambitnego i niezwykle uzdolnionego jednocześnie, jak się okazało. Dwudziestokilkuletni Bolesław, później dopiero nazwany Chrobrym, nie miał jeszcze wielkich zasług dla państwa Polan. Ale wiedział, jak przejmuje się władzę. Tak, pokazał w ten sposób właśnie, że jako pierworodny, najstarszy syn jest gotów przejąć kontrolę nad tym kruchym jeszcze niewątpliwie organizmem, który w przypadku podziału władzy, podziału między niego a jego Przyrodnie rodzeństwo z drugiego małżeństwa Mieszka mogłoby rozpaść się w istocie tym zamachem unieważniającym testament swojego ojca Mieszka, który chciał zadbać o interesy drugiej żony i dzieci właśnie z drugiego małżeństwa. Bolesław Chrobry uratował dziedzictwo ojca, uratował jedność i spoistość państwa kosztem prawa. Tak, ale czy to uratowanie było świadome, czy Chrobry jednak podążał za właśnie potrzebą władzy? Z dalszej historii panowania Bolesława Chrobrego można łatwo poprzeć tezę, że był człowiekiem niezwykle ambitnym, bardzo silnego charakteru, władczym, człowiekiem, który na pewno władzą dzielić się nie lubił. Ale czy było to złe, czy dobre dla państwa polskiego? Myślę, że w tamtym okresie było to błogosławieństwem, że znalazł się tak energiczny, zdecydowany władca który potrafił szybko nie tylko umocnić dziedzictwo Mieszka, ale wynieść je do rzędu jednej z autentycznych potęg ówczesnej chrześcijańskiej Europy. Czy już wtedy miał świadomość, że to jest początek jego marzeń, jeżeli to dobrze powiedziane, by budować wielką Polskę, imperialną Polskę? Cóż, myślę, że mógł o tym marzyć na pewno. Poznał Europę, przypomnijmy, że był zakładnikiem na dworze cesarza niemieckiego Tona. Pukiel jego włosów posłany do Rzymu, do papieża także świadczył o związku, który ojciec chciał nadać młodziutkiemu Bolesławowi z drugą duchową stolicą wczesnej Europy. A więc nie był człowiekiem za ścianka. Był człowiekiem, który wiedział już, jak wyglądają najprzedniejsze potęgi europejskie i zapewne ta rozbudzona ambicja, żeby nie być gorszym, żeby dołączyć do tych potęg, żeby móc rozmawiać jak równy z równym a nie tak jak to opisywał kronikarz czasów jego i jego ojca, biskup niemiecki Titmar, nie jak mieszko właśnie pochylać się przy spotkaniach z niemieckimi władcami. Bolesław niewątpliwie chciał patrzeć każdemu władcy w Europie prosto w oczy. Krobry zaczął ostro, ale potem jakby zwolnił tempo. Najpierw stał się opiekunem misji świętego Wojciecha, później gospodarzem zjazdu gnieźnieńskiego. Po zjeździe gnieźnieńskim w tysięcznym roku kronikarz Titmar napisał Niech Bóg wybaczy cesarzowi, że czyniąc trybutariusza panem, wyniósł go tak wysoko. To był komentarz saskiego biskupa do nałożenia diademu cesarskiego przez Ottona III, Chrobremu. Dlaczego cesarz takim gestem uczynił Chrobrego równym sobie? No, tu oczywiście możemy się spierać, czy istotnie Otton aż tak wysoko cenił Bolesława, bo że go cenił nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że traktował go jako swojego współpracownika, kooperator to łacińskie słowo zostało użyte później to jest rzecz bezdyskusyjna natomiast czy jako równego sobie chyba jednak nie cesarz mógł być tylko jeden natomiast z okresem panowania odtona trzeciego młodziutkiego cesarza który niewątpliwie zaprzyjaźnił się po prostu polubił bolesława starszego od siebie o kilka lat z panowaniem tego młodego cesarza wiąże się idea pięknie odzwierciedlona w miniaturze Ewangeliarza z Reichenau, właśnie związanego z panowaniem tona III, która przedstawia cztery sylwetki niewieście niosące dary cesarzowi. Te cztery sylwetki niewieście to Germania, Italia, Galia i Sklawinia. A przypomnijmy, że we wcześniejszym Ewangeliarzu jego ojca, Odtona II, te cztery jakby filary ówczesnej Europy to była Germania, Alemania, jakby podzielona na dwie sfera żywiołu niemieckiego, na Germanię i Alemanię, Galia i Italia. Teraz pojawia się czwarty człon, Sklawinia i jednoznacznie jako władca owej Sklawinii, czyli części słowiańskiej Europy, wskazany jest Bolesław Chrobry. Na co wskazuje zresztą druga, bardzo interesująca miniatura z tej samej epoki, pokazująca dwóch władców według interpretacji niemieckiego badacza Johannesa Frida. Ci dwaj władcy, którzy od wschodu dopełniają konstrukcję ówczesnej chrześcijańskiej Europy to Bolesław i Stefan, król Węgier. No, zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przy roku tysięcznym, przy zjeździe gnieźnieńskim bo niewątpliwie to bezprecedensowe wydarzenie musiało ożywić ambicje, musiało pokazać skalę możliwości do zrealizowania Bolesławowi Chrobremu. Przypomnijmy, to był przecież absolutnie wyjątkowy zaszczyt, że cesarz, władca chrześcijańskiego świata wyszedł poza granice swojego państwa, królestwa niemieckiego i przybył pieszo do Gniezna, by oddać hołd świętemu Wojciechowi. Ale zarazem oddawał niejako hołd gospodarzowi tej ziemi i samemu państwu polan, które odwiedzał. I te gesty, o których pani wspomniała, więc nałożenie diademu cesarskiego, co opisuje w ten sposób nieco później anonim zwany Galem, nasz pierwszy kronikarz, to także musiało ożywić poczucie możliwości u samego Bolesława Chrobrego. Historycy się spierają, czy już wtedy można mówić o koronacji, a więc w roku tysięcznym w marcu, czy też raczej było to tylko właśnie takie symboliczne pokazanie niezwykłej rangi Bolesława, bezformalnego jeszcze koronowania go na króla, w pełni suwerennego władcę Polski. Ale Bolesław niewątpliwie o tej suwerenności marzył, myślał, y, może już wcześniej, ale na pewno od roku tysięcznego, kiedy ten diadem spoczął na jego skroniach, kiedy otrzymał kopię włóczni Świętego Maurycego, męczennika żołnierza z III wieku po Chrystusie. Oryginalna włócznia przechowywana była oczywiście w skarbcu cesarskim, natomiast cesarz kazał sporządzić dwie kopie wysłane właśnie Bolesławowi Chrobremu i Stefanowi, królowi węgierskiemu, jako symbol podzielonej odpowiedzialności za porządek, za ład i moralny i polityczny na wschodzie Europy z tymi dwoma władcami. I za misję chrystianizacyjną. O, jak najbardziej o tym świadczyła no, najcenniejsza relikwia wprawiona w ostrze tej włóczni, a mianowicie fragment woździa z Krzyża Pańskiego. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden niezwykły symbol, jak podaje kronikarz z zachodniej Europy, Ademar Szaban. Bolesław Chrobry odwiedził wtedy, odprowadzając od Tona, III do jego stolicy, odwiedził Akwizgran, miejsce pochówku Karola Wielkiego, gdzie miał mu podarować cesarz Otton tron samego cesarza Karola Wielkiego, wydobyty z grobowca Wielkiego Cesarza Twórcy Zjednoczonej Zachodniej Europy i ten tron miał powędrować z Bolesławem Chrobrym do Gniezna. Czy rzeczywiście tak było, czy to tylko wymysł zachodnio-europejskiego kronikarza z tamtej epoki? Nie sprawdzimy tego, ale na pewno skala honorów, faworów czynionych wtedy w tysięcznym roku Bolesławowi Chrobremu musiała go w pewnym sensie nawet powiedziałbym zobowiązywać. Niestety niespodziewana śmierć młodziutkiego Ottona w 1002 roku sprawiła, że po zmianie na tronie w Niemczech nie miał już Bolesław Chrobry partnera do takiej harmonijnej współpracy. Nowy władca Henryk II chciał podporządkować Bolesława, a Bolesław podporządkować się nie dał. Wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia postaci Bolesława jest chęć zachowania niezależności. Nie imperium, ale suwerenność, niepodległość. Nie dać zgiąć sobie karku. To jest chyba... A kark miał bardzo gruby. Nie to, tylko. To wiemy nie tylko z imaginowanego oczywiście portretu wykonanego przez Jana Matejkę w poczcie, ale z opisów kronikarzy ówczesnych, ruskich i saskich, którzy wspominają potężną tuszę Bolesława Chrobrego w nieco późniejszym wieku. Ale rzecz jasna nie chodzi nam tutaj o fizyczność tego władcy, tylko ten gruby kark to był po prostu kark, który nie chciał się zginać przed nikim. Ale Henryk II, cesarz niemiecki był jednak potężnym władcą i mógł nie zgodzić się na zalegalizowanie zdobyczy Bolesława Chrobrego, to znaczy Łużyc i Milska w 1002 roku. Zjazd w Merseburgu, hmm? gdzie pojawił się Bolesław Chrobry, który jednak wszyscy historycy są zdziwieni i zdumieni. Jednak tę legalizację swoich zdobyczy na zachodzie państwa polskiego uzyskał. Dlaczego Henryk II się na to zgodził, skoro już niebawem rozpoczęła się bardzo długa 15-letnia wojna z Niemcami? Pamiętajmy, że Henryk nie odziedziczył tronu cesarskiego w sposób naturalny, prosty i bezdyskusyjny. Odtąd trzeci nie pozostawił bezpośredniego prawego dziedzictwa i Henryk był tylko najbliższym krewnym z bocznej linii panującej dynastii Ludolfingów i miał konkurentów w walce o tytuł nowego króla niemieckiego. skutek tajemniczego zamachu, który został zorganizowany na życie Bolesława Chrobrego tuż po spotkaniu z Henrykiem II, trudno się dziwić, że Bolesław stracił zaufanie do tego nowego władcy niemieckiego. I Henryk musiał niejako zdecydować się, czy zabiegać o utrzymanie względnego spokoju z coraz silniejszym władcą polskim, czy podjąć z nim wojnę, zgiąć mu kark. Henryk II, zainteresowany oczywiście także innymi lubieżami swojego państwa, w tym w szczególności Italią, Włochami, nie od razu był gotów poświęcić wszystkie swoje siły na walkę przeciwko Bolesławowi. Dlatego początkowa formuła, no nazwijmy to tak, uspokojenia, zaspokojenia pierwszych pretensji Bolesława Chrobrego do choćby uzyskania tego skrawka spornej ziemi, ziemi, którą Bolesław mógł uzyskać na zasadzie dziedziczenia po swoim teściu, ponieważ trzecia żona Bolesława Chrobrego, najukochańsza, była najprawdopodobniej właśnie księżniczką pochodzącą z terenu Łużyc i Milska i to być może właśnie w związku z pretensjami do spadku po jej ojcu, Mógł Bolesław Chrobry sięgnąć po te tereny, które dzisiaj są na terenie Saksonii, na terenie dzisiejszych Niemiec Wschodnich. Tam, gdzie Drezno, tam, gdzie Budziszyn, to właśnie o te tereny chodzi, kiedy mówimy o Łużycach i o Milsku. A potem wojowie Chrobrego wbili żelazne słupy w nurt rzeki Sali. To jest lewy dopływ Łaby, tam, gdzie dziś Jena i Hale, to Hoho. -ho. Dość daleka granica zachodnia imperium już chrobrego. To był 1003 rok. Ta opowieść o wbijaniu słupów w rzekę Sale czy Soławę, jak po słowiańsku należałoby ją nazywać, bo wtedy raczej ich niewątpliwie to słowiańskie brzmienie byłoby w życiu, a nie niemieckie, później nadane. To oczywiście jest troszkę późniejsza opowieść, więc nie wiemy, czy to tak naprawdę wyglądało, ale wiemy na pewno, że tam aż sięgała władza Bolesława Chrobrego już wówczas, a więc na zachód od dzisiejszego Berlina. Tak, Bolesław chciał ustawić tam granice swojego państwa, bo jeszcze raz powtórzmy, czuł do tego uprawnienia wynikające z dziedzictwa po ojcu swojej żony Emnildy i czuł do tego uprawnienia wynikające z potrzeby umocnienia swojej władzy vis-a-vis -vis niebezpiecznego teraz, jak się okazało, sąsiada, który chciał zgiąć Kark Polsce. Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Słuchają Państwa audycji. Historia Żywa. Nazywa pan Bolesława Chrobrego drapieżnym wojownikiem z perspektywy wieków. Łatwo oceniać. No tak, rzeczywiście Bolesław Chrobry to pan Pragi, zwycięski rywal cesarstwa niemieckiego w długiej, bo aż piętnastoletniej wojnie zakończonej w 2018 roku. Dalej pogromca księcia Rusi, Włodzimierza Wielkiego. Ale czy Chrobry pana zdaniem prowadził, czy nie zbyt ambitną politykę zagraniczną, jak na możliwości przecież jeszcze bardzo młodego państwa polskiego? No cóż, oczywiście historia nie jest nauką eksperymentalną, nie możemy powtórzyć scenariusza sprzed 900 kilkudziesięciu lat, by odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ale oceniając dokonania Bolesława Chrobrego możemy wskazać w nich te elementy, które na pewno potwierdzają sugestie czy hipotezę postawioną przez panią, choćby zajęcie Czech okazało się bardzo krótkotrwałym, prowadzącym donikąd przedsięwzięciem ze strony Bolesława Chrobrego. Bo przypomnijmy, tylko rok trwało panowanie Bolesława, który przygotowując się właśnie do owej konfrontacji z Królestwem Niemieckim i korzystając z faktu, że Czesi wypędzili władcę, który okazał się okrutny, zły, nie odpowiadał im, Bolesław Chrobry, powołując się na swoje prawa jako wnuka księcia czeskiego, bo pamiętajmy, matką Bolesława była dobrawa, córka księcia czeskiego, Bolesława Srogiego. Więc jako wnuk księcia czeskiego mógł i Bolesław sięgnąć po tron w Pradze. Ale próba podporządkowania Pragi Gnieznu okazała się nietrwała. To się skończyło atakiem Henryka II na Pragę i osadzeniem tam podporządkowanego Królestwu Niemieckiemu kandydata. Choć Polska utrzyma kontrolę nad obszarem części Moraw, prawdopodobnie Słowacji przez dłuższy czas jeszcze. To jest przykład sięgnięcia chyba za daleko. I charakterystyczne, że Bolesław Chrobry już tego błędu nie popełni. Kiedy będzie starał się interweniować w Kijowie, to nie po to, żeby przyłączyć Kijów do Polski, ale chciał tam osadzić wyłącznie już sprzyjającego sobie księcia. Jeśli mowa o jakimś imperium, które Bolesław Chrobry chciałby później tworzyć, to miałoby być raczej imperium nieformalne. Imperium polegające na obsadzeniu sąsiednich istotnych stolic ludźmi, którzy będą ulegali wpływom Bolesława Chrobrego, a nie wcielaniu ziem, Krajów. Wspomniał pan o Henryku II. Henryk II zdobył Pragę kosztem Bolesława Chrobrego, ale to Bolesław Chrobry zwyciężył w tej długiej wojnie polsko-niemieckiej w 1018 roku i Titmarowi nie mogło przejść przez gardło, że jego cesarz tę wojnę przegrał. Bolesław walczył ze wszystkimi, na zachodzie i na wschodzie. Dotarł aż do Kijowa, pokonując najpierw Bóg w słynnej bitwie, w której to wojewoda ruski wykrzykiwał do chrobrego oto ci przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty. To było 22 lipca 2018 roku, a 14 sierpnia wkroczył do Kijowa. No właśnie, czy Kijów zdobył, czy jednak Kijów został mu oddany? Czy rzeczywiście Bolesław Chrobry był maniakiem walki, który nie mógł bez walki żyć? Myślę, że czasy były takie, że jeśli spojrzymy na kroniki ówczesne innych księstw, władz, królestw ówczesnej Europy, to zobaczymy, że na tym polegało sprawowanie władzy na obronie. I na ataku, które miały albo ochronić granicę własnej państwowości, własnego władztwa, albo poszerzenie tej granicy. Wyróżnikiem Bolesława Chrobrego jest, jak mnie się wydaje, szybkie zdobywanie doświadczeń w tej walce. Właśnie to, że uczył się także na swoich błędach. I dowodem tego jest również historia wojny z Królestwem Niemieckim toczącej się w latach 1003 do 1018. podzielonej na trzy fazy. Były one rozdzielone takimi tymczasowymi pokojami. Najpierw pod Poznaniem, potem w Merseburgu, zanim wreszcie ten ostateczny pokój w Budzieszynie na początku 1018 roku zostanie zawarty. Pierwsze starcie było właściwie przegrane przez Bolesława Chrobrego. Nie był jeszcze wtedy tak bardzo chrobry, czyli odważny, czyli no imponujący swoją skutecznością w walce. To starcie, jak pani przypomniała, skończyło się w pierwszej fazie sromotną ucieczką Bolesława Chlobrego z Pragi. Następnie dzielną, ale tylko obroną samej stolicy Poznania, pod który dotarły chówce niemieckie. Drugie starcie wyrównane przyniesie coś w rodzaju rozejmu w Merseburgu. A pamiętajmy, że to drugie starcie dokonywało się po okresie Pokoju, w którym Bolesław Chrobry wcale nie chciał wojować, ale prowadził wspaniałe, kolejne, imponujące misje na wschodzie. Misje pokojowe, misje chrześcijańskie, prowadzone z udziałem niemieckich misjonarzy. To, że ta wojna z Niemcami trwała 15 lat, było wynikiem również nieugiętej postawy drugiej strony, czyli niemieckiej Henryka II, który naprawdę chciał złamać kark niepokornego sąsiada polskiego. I wznawia wojnę, wznawia w dodatku na czele pogańskich sojuszników, co było paradoksem. Władca chrześcijańskiej Europy z poganami idzie na chrześcijańskiego władcę Polski. To właśnie na ten paradoks zwrócił uwagę święty Brunor z Kwerfurtu, pisząc pełen oburzenia list do cesarza Henryka II, do króla jeszcze wtedy Henryka II, niemieckiego, że jak to może być? Po prostu chciał dbać o interesy chrześcijaństwa, przeciwstawił się swojemu własnemu, Królowi niemieckiemu, biorąc w obronę władcę, którego bardzo cenił, mówię tu o Bolesławie Chrobrym, i którego rzeczywiście podziwiał za tę opiekę nad misjami, misją świętego Wojciecha najpierw, a potem misją Brunona. Prowadzono za walki nad Odrą. Trzy tygodnie trwała obrona Niemczy. Miejscowości leżącej na szlaku z Polski do Niemiec. Pisze o tym biskup Titmar w swej kronice. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Gdy zdarzyło się coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skarby. Nie zapomnijmy rzeczywiście o obronie Niemczy w 1017 roku, bo niektórym dzisiaj aktorom się mylą pewne fakty. Owa bohaterska obrona Niemczy rzeczywiście udaremniła ostatnią desperacką próbę powalenia na kolana Bolesława Chrobrego przez cesarza już wtedy Henryka II. No i kończy się to wszystko no niesłychanie błyskotliwym zwycięstwem. Bolesława Chrobrego tu już na pewno daje dowód swej chrobrości, na zachód od Berlina nad rzeką Muldą we wrześniu 2017 roku. To jest, powiedziałbym, jedna z tych dat, które warto sobie przypomnieć i może warto obchodzić na równi z Cedynią, tak jak warto obchodzić pamiątkę bitwy, tej o której pani wspomniała, stoczonej 22 lipca, żeby może przesłoniła inne, gorsze skojarzenia z tą datą, 22 lipca 2018 roku z wojskami ruskimi. Fakt, że musiał walczyć Bolesław Chrobry najpierw przeciwko królowi niemieckiemu, a potem przeciwko wielkiemu księciu Rusi, wynikał z przymierza, które zawarł Henryk II przeciwko Polsce z księciem ruskim Jarosławem. I to właśnie rozerwanie tego niebezpiecznego, śmiertelnie niebezpiecznego dla Polski przymierza, pierwszy raz zawartego w historii w 1017 roku. To nie jest dopiero 1939, to nie są rozbiory. Taka no poniekąd naturalna współpraca dwóch sąsiadów, wschodniego i zachodniego, przeciwko leżącemu, między nimi wspólnemu wrogowi, połączyła Ruś i Królestwo Niemieckie już w roku 1017. I Bolesław umiał... Ten zaciskający się pierścień rozerwać w fenomenalny sposób w tych dwóch bitwach z września 1017 roku na zachód od Berlina, gdzie pokonał wojska niemieckie i 22 lipca 1018 roku nad rzeką Bóg, co otworzyło mu drogę do Kijowa, do którego wkroczył także symboliczną datą 14 sierpnia 2018 roku. Tutaj trochę miał łatwiej niż na Zachodzie. Na pewno. Samo wkroczenie do Kijowa nie odbywało się na zasadzie podboju jakiegoś długotrwałego oblężenia. Kijów był przede wszystkim gigantycznym ośrodkiem, naprawdę gigantycznym, jak na ówczesną skalę europejską. Ośrodkiem handlowym i przeważający w grodzie kupcy nie chcieli po prostu narażać miasta na zniszczenie, to normalne. Król niemiecki wtedy w stanie pokoju z Bolesławem Chrobrem wysłał nawet 300 rycerzy na pomoc Bolesławowi Chrobremu, a to z tego względu, iż obawiał się umocnienia z kolei swojego wielkiego rywala, cesarza bizantyńskiego. Bazylego II, który mógł traktować z kolei Rusi jako swoje zaplecze, swoją peryferię. I z Kijowa chrobry słał listy do cesarza Bizancjum, listy jak do równego sobie, aby dotrzymywał wierności i przyjaźni. Odważny gest i patrzenie aż tak daleko. Znakomity bizantynista, krakowski profesor Maciej Salamon zwraca uwagę na fakt, że właśnie w tym czasie wojska cesarza bizantyńskiego, Bazylego II, Pobiły na głowę wojska zachodniego rycerstwa pod Kannami, tam gdzie niegdyś Hannibal ścierał się z Rzymianami skutecznie. I to właśnie mogło wzbudzić zaniepokojenie władcy niemieckiego. W dodatku Bazylii przesunął wtedy swoje granice wyraźnie na północ zbliżając się już nie tak daleko do granic państwa bolesławowego, bo pamiętajmy, że Słowacja dzisiejsza znajdowała się pod zwierzchnością Bolesława i to z takiej perspektywy mógł Chrobry rozmawiać z Bazylim. Druga możliwość jest taka, że Bolesław Chrobry występował niejako w imieniu już uspokojonej, zjednoczonej wspólnoty zachodniego cesarstwa, bo przecież zawarł w styczniu 2018 roku pokój z Henrykiem II. Chrobry przewiózł z Rusi cenne łupy Odzyskał grody czerwieńskie utracone w 981 roku za czasów panowania jego ojca Mieszka I, ale niektórzy historycy uważają, że Bolesław popełniał błędy, a jednym z takich najważniejszych jest to, że nie zawierał sojuszy, które by zabezpieczały tę jego politykę zagraniczną, bo wierzył w potęgę swojego wojska, w potęgę państwa polskiego. To było naiwne myślenie polityczne? Wydaje mi się, że zupełnie anachroniczne jest stwierdzenie, iż Bolesław Chrobry nie zawierał sojuszy. To nie były czasy, w których zawierało się traktaty pokojowe czy sojusznicze na 20 lat. Tak to nie działało. Bolesław Chrobry wielokrotnie zawierał tymczasowe sojusze porozumienia z rozmaitymi książętami niemieckimi, władcami także pogańskimi na północy. Szukał oparcia u władców skandynawskich, z którymi wiązało go małżeństwo jego siostry. Nawet jeśli nie zdobył stabilnego poparcia w tych bardzo niestabilnych czasach ze strony konkretnych królestw, to zawsze zdobywał przynajmniej jakieś posiłki, rycerzy, jakichś wojowników, którzy go wspierali. Także rycerzy węgierskich, nie tylko po oręż, ale także po dyplomację potrafił sięgać. I jest jeszcze jeden zarzut utracił Pomorze Zachodnie, który to region był bardziej strategiczny i ważniejszy niż Łużyce czy Milsko, o które toczył boje z Niemcami. To jest sprawa bardzo trudna do rozstrzygnięcia. Niewiele wiemy na ten temat ze źródeł. Nie wiemy nic ostatecznie o tym, by na trwałe odpadły ziemie Pomorza Zachodniego, całkowicie wtedy od władztwa Bolesława Chrobrego. Możemy rozwijać tylko pewne domniemania, choćby z faktu skargi Wolinian u cesarza Henryka II w pewnej fazie wojny polsko-niemieckiej na to, że właśnie atakuje ich Bolesław Chrobry. Co by znaczyło, że ten obszar dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego został wcześniej przez księcia polskiego utracony. Ale te ziemie, które być może podporządkował sobie już w ostatniej fazie swojego życia Mieszko i być może utrzymywał pod swoją kontrolą w pierwszej fazie swojego panowania Bolesław Chrobry, bo zakresu skali tej kontroli nie możemy odtworzyć. Jeżeli nawet były wcześniej kontrolowane przez ośrodek ze stolicą w Gnieźnie i Poznaniu, to była to kontrola jeszcze bardzo słaba, nieugruntowana i robienie zarzutów z tego problemu, że nie utrzymał tej kontroli, czy jej nie umocnił, znów jest anachronizmem. Opiera się na założeniu, że były to jakieś odwiecznie piastowskie ziemie, które już od dawna do Polski należały i obowiązkiem Bolesława Chrobrego było po prostu polskość tych ziem utrzymać. Nie, te ziemie nie były jeszcze polskie, te ziemie były sporne i Bolesław Chrobry z tego sporu, że tak powiem, o owe ziemie na pewno nie zrezygnował. Niewiele wiemy, co działo się z Polską i z Bolesławem Chrobrym po powrocie z wyprawy kijowskiej po grudniu 2018 roku, ponieważ zmarł Tittmar, który był bardzo skrupulatnym kronikarzem i sporo pisał o władcy i o Polsce, ale podobno kryzys wewnętrzny zrodził się w państwie Bolesława Chrobrego. No właśnie podobno, czy tak mogło być, czy, czy nie? Część historyków, mniejsza część, uważa, że ten kryzys, o którym wiemy na pewno, iż przyjdzie w państwie piastowskim po roku 1034, po śmierci syna Bolesława Chrobrego i jego następcy, Mieszka II, że ten kryzys być może trzeba datować już wcześniej właśnie na te ciemne lata, nieoświetlone źródłami pisanymi między 1018 a 1025 rokiem, że być może wtedy już jakieś zamieszanie, jakieś wewnętrzne spory osłabiły aktywność zewnętrzną Bolesława Chrobrego. Czy tak było? Nie wiemy. Po prostu mamy za mało źródeł. Poza tym jednym co znajduje swoje potwierdzenie w kilku źródłach i jest faktem przyjmowanym jako bezdyskusyjny przez wszystkich historyków, to znaczy poza faktem koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku. I myślę, że ten fakt oświetla jego panowanie, oświetla także te ciemne lata, 1018-1025, w sposób jednoznaczny. To nie mogły być lata zmarnowane, przegrane, lata kryzysu, z którego państwo Bolesława Chrobrego wychodzi w stanie katastrofy. Nie mogło tak być, skoro właśnie w ostatnim okresie swojego życia sięga Bolesław Chrobry po koronę królewską, którą sankcjonuje papież, której nie kwestionuje cesarstwo. Koronę po prostu uznaną w ówczesnej Europie. I w momencie, kiedy ten wielki władca był już stary, sterany życiem, sterany także jego rozrywkowymi stronami, o których też co nieco wiemy. Właśnie, zwłaszcza w czasie wyprawy kijowskiej, gdzie porwał no tak, tomu... jedną z sióstr Jarosława i przywiózł ją tutaj. Tomu zarówno kronikarz ruski zarzuca, jak i kronikarz Saski, no pewnie nie był tak całkiem wzorem chrześcijańskiego Snuc. władcy, a w każdym razie na tytuł świętego nie zasługuje bo chyba rzeczywiście przywiózł sobie tę kochankę, którą obok niezbyt chyba kochanej czwartej żony, po śmierci ukochanej Jemnildy, tą czwartą żoną została Oda, no po prostu umieścił blisko swojej stolicy, mógł korzystać z tych jeszcze dodatkowych uciech, nazwijmy to tak delikatnie, na stare lata. To nie zmienia właśnie postaci rzeczy, że te ostatnie lata nie mogły być latami jakiejś katastrofy czy zapaści dla państwa polskiego. W roku 1025, prawdopodobnie w niedzielę wielkanocną, Bolesław Chrobry koronuje się na króla Polski, co było dowodem jedności i siły państwa. Zdenerwowany kronikarz niemiecki pisał Trucizna pychy zalała duszę Bolesława, tak że po zgonie cesarza Hebryka ośmielił się pochwycić koronę królewską na hańbę króla Konrada. Rychła śmierć ukarała tę zuchwałość. Bolesław Chrobry był koronowany w kwietniu 1025 roku. Zmarł 17 czerwca tegoż roku. Długo nie nacieszył się koroną królewską. Czy umierał jako władca Imperium Polskiego? Myślę, że umierał w poczuciu chyba jednak spełnionej misji. Obronił suwerenność, tego słowa na pewno. Nie znano, nie używano wtedy, ale istota tego pojęcia niezależności... Karku, który się nie zgina Była zrozumiała Nie tylko dla Bolesława, ale i dla jego poddanych Dumnych z tego, że mają Takiego władcę Zresztą pamiętajmy, był opiewany i podziwiany Bolesław Chrobry przez kronikarzy no, Niemal z całej ówczesnej Europy Od wspomnianego Ademara z Szaban, czyli z Galii, Z Francji dzisiejszej Po sagi skandynawskie Opiewające możnego Wojowniczego Buris Leif'a prawda, Czyli Bolesława Aż po kronikarzy ruskich zaświadczających sile zwycięskiego oręża Bolesława Chrobrego. Wielkość dokonań Bolesława Chrobrego robiła wrażenie w ówczesnej Europie. W tym sensie można mówić o imperium jako o emanacji siły politycznej tego ośrodka, który umocnił Bolesław Chrobry. Dla nas najważniejsze jest to, że w czasach Bolesława ten ośrodek nie tylko wpisuje się już na trwałe, na kartę, chrześcijańskiej Europy jako silny, trwały, ważny ośrodek, ale również to, że zyskuje jednoznaczną nazwę Polski. To przecież Bolesław Chrobry I bije swoje denary z napisem Princes Polonię, czyli Książę Polski. Już nie tylko Gnezdun Civitas, nie tylko państwo gnieźnieńskie. Tworzy Bolesław Chrobry nowy polityczny byt na mapie chrześcijańskiej Europy. Niezależnie od tego, jak wielkie, jak silne Państwa z zewnątrz ścierają się z Polską, próbują zgiąć jej kark. Bolesław Chrobry pokazał ten przykład swoim następcom, że karku zginać nie należy. I o tym także będziemy mówić podczas następnego spotkania, mówiąc o odrodzeniu Królestwa za czasów Władysława Łokietka, bo Polska musiała zabiegać o niepodległość, o suwerenność w ciągu całej swojej historii. No, nie możemy się nudzić w naszej historii, nie możemy także spać spokojnie. Musimy o swoją niepodległość zabiegać. Zatem zapraszamy na spotkanie, w którym powędrujemy do czasów Władysława Łukietka. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdują się na stronie internetowej www.polskiradio.pl, Ukośnik 1. Profesor Andrzej Nowak i Dorota Truszczek. Do usłyszenia.